A usiadłszy, uczył on lud z onej łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, Zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze ku łowieniu. A odpowiadając, Szymon rzekł mu, Mistrzu, przez całą noc robiąc, niceś nie pojmali, Wszakże na słowo twoje zapuszczę sieć. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie, Także się rwała sieć ich I skinęli na towarzysze, którzy byli w drugiej łodzi Aby przybywszy ratowali ich I przybyli i napełnili obie łodzi, aż się zanurzały Co widząc Szymon Piotr Przypadł do kolan Jezusowych mówiąc wynić ode mnie, bo mi jest człowiek grzeszny, Panie Albowiem go był strach ogarnął